Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu Marcin Dzierżanowski, portal XYZ. Dzień dobry redaktorze. Dzień dobry. Odtarć w Prawie i Sprawiedliwości zaczniemy, bo dzisiaj spotkanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim zakopią panowie topór? No pewnie jeśli zakopią to bardzo płytko, ponieważ to nie jest jedynie spór personalny. Spory personalne można rzeczywiście jakoś w miarę łatwo często e, zagłaskać czy uspokoić. Natomiast myślę, że tu jest rzeczywiście głęboki spór, nie chcę powiedzieć ideowy, bo to może za duże słowo, bo nie wiem, czy tutaj akurat o jakieś wielkie idee chodzi, ale tak, jakiś światopoglądowy dotyczący przyszłości PiSu, a moim zdaniem nawet w mniejszym stopniu przyszłości PiSu, tylko jeszcze bardziej, być może potencjalnego kształtu koalicji rządzącej za półtora roku. Mm -hmm. Czyli jakie, jak, jakie rozwiązanie pan przewiduje na najbliższym? najbliższe tygodnie, skoro ten topór, jeśli zostanie zakopany, to płytko. Ja myślę, że na razie on zostanie zakopany, dlatego, że w interesie żadnej ze stron dzisiaj nie jest y, taki formalny rozpad, czy, czy y, tak, właśnie rozpad PiSu, y, czy taki bardzo głęboki konflikt. Po pierwsze z punktu widzenia y, Jarosława Kaczyńskiego, który ostatnio, którego partia ostatnio notuje sondaże poniżej 20% takiego psychologicznego progu. Odejście, odłupanie jeszcze tej centrowej frakcji po pierwsze mogłoby sprawić, że, on, że PiS spadłby poniżej na przykład Konfederacji, a po drugie trochę programowo, światopoglądowo stałby się trzecią Konfederacją. A nie wydaje się, że to był cel Jarosława Kaczyńskiego. On chciał raczej zmarginalizować Konfederację, idąc na Prawe, a nie stać się trzecią konfederacją. Yy, natomiast yy, z drugiej strony, z punktu widzenia yy, premiera Morawieckiego, yy, już dzisiaj ostry konflikt yy, powoduje no, konieczność jakiegoś określenia się, na przykład tworzymy nowe ugrupowanie i to jest zdecydowanie jest za wcześnie. wcześnie, żeby to dowieść do wyborów z jakimś takim w miarę y, przyzwoitym wynikiem wyborczym, wynikiem sondażowym na razie, y, bo oczywiście zawsze jest ten efekt nowości. W pierwszych tygodniach po ogłoszeniu nowej formacji zazwyczaj ona cieszy się takim podwyższonym y, poparciem. Y, pewnego rodzaju jest efekt ciekawości, Nowości. Natomiast po jakimś czasie to opada i myślę, że to jest za wcześnie, żeby ogłaszać początek nowej formacji formalnej, jeżeli rzeczywiście premier Morawiecki chciałby pójść do wyborów samodzielnie. Myślę, że na razie zresztą nie ma takiego zamiaru. Mm. Tylko pytanie, jak długo da się wytrzymać z osobami, których tylko, które się tylko udaje, że się lubi. Bo widać, że ten konflikt pomiędzy premierem Morawieckim a y, ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, bo ja widzę gdzieś przepoczwarzenie się tego konfliktu obecnie, trwa już no, z dobrych jak nie prawie 10 lat. No, to jak, wy, jak, jak wynika... Z tego że długo yy, się bardzo da. długo można wytrzymać No tylko już, ter, już, tylko już teraz nie ma tego lepiszcza, które tak. było wcześniej, czyli wspólna władza, wspólne stołki i chęć wygrania kolejnych wyborów. I, te, I dlatego też się teraz to rozłazi. Tylko pytanie, czy taktyka, udajemy, że jest wszystko w porządku, nie będzie doprowadzała do tego, że średnio raz w tygodniu będziemy mieli wymiany zdań czy połajanki pomiędzy, yy, pomiędzy maślarzami a harcerzami. W, yy, na czym PiS będzie go traciło? Tak, yy, oczywiście yy, ja to nazywam efekt Bielana, bo mi kiedyś o tym powiedział Adam Bielan. Yy, jak go zapytałem, dlaczego yy, ugrupowania, które tracą, yy, mają tyle konfliktów, w związku z czym jeszcze bardziej yy, tracą. A on mi powiedział, no bo wszyscy posłowie analizują sondaże i nie analizują ich nawet na poziomie ogólnopolskim. Tylko myślę sobie, dobra, jak mamy o 5% mniej, to znaczy, że punktów procentowych mniej, to znaczy, że w, nasz, w naszym okręgu wyborczym no jeden poseł nie wejdzie. W tej sytuacji musimy analizować no to kto nie wejdzie z nas. No i wtedy zaczyna się podgryzanie właśnie tych najbliższych kolegów często yy, z jakiejś takiej wewnętrznej y, konkurencji partyjnej i to ewidentnie mamy do czynienia. Oczywiście racjonalnie gdybyśmy to wzięli, to powiedzielibyśmy, że ten topór yy, już o którym mówiliśmy należałoby za, zakopać Tyle, że y, taka racjonalność ogólnopartyjna nie do końca tutaj działa. Jeżeli PiS będzie tracił, a te konflikty powodują, że siłą rzeczy traci, to nagle zaczną się pojawiać takie namiętności i konkurencja właśnie na tym niższym szczeblu, że każdy każdego będzie podgryzał. I to już trochę widzimy na, na portalach społecznościowych, to, że na przykład y, przeglądając niedawno znalazłem, że na przykład y, y, y, Patryk Jaki zarzuca, że brzydkie zdjęcia wrzucają y, mu harcerze, to znaczy y, maślarzom, tak? Że zdjęcia jakieś takie zniekształcone, porównuje to do y, liberalnych mediów. No to są, to już jest taki poziom Trochę i śmieszny i żałosny, można powiedzieć. Tym bardziej, jeśli weźmie się pod uwagę kontrast, jaką partią Prawo i Sprawiedliwość było jeszcze 4 lata temu, czy nawet już nie wspominając 7 lat temu, to była partia Taran. Partia, tak. która nie bała się niczego, miała spójny przekaz. Jedną wizję, wszyscy e, zmobilizowani, zdyscyplinowani, jeśli czasem nie zastraszeni i działający w jednym celu. A teraz partia się rozdrabnia na właśnie takie historyjki pod tytułem kto komu by, by ładniejsze czy gorsze zdjęcia wrzuca. Apele, żeby jedni się pohamowali, drudzy opamiętali. No i koniec końców nic dziwnego, że PiS spada poniżej 20%. No bo w sumie za czym wyborcy mają się opowiadać? Jak tu nie ma żadnego pomysłu poza tym, żeby jakoś się po, po, ponawalać ze sobą. Tak, panie redaktorze, ale przekonanie, że jakaś formacja jest właśnie spójna i, i taka przynajmniej na zewnątrz ujednolicona, a jakaś inna ma tendencję do kłócenia się, to jest jednak moim zdaniem przekonanie nieprawdziwe. Ja zbyt długo obserwuję politykę i pamiętam, że na przykład w latach dziewięćdziesiątych, 2000 było tak właśnie odwrotnie, to znaczy Prawica miała tendencję do dzielenia się kłótni, a lewica uchodziła za taki symbol jedności, profesjonalizmu, takiego też marketingowego. Dzisiaj to się odwraca, a chociaż my jesteśmy przyzwyczajeni. ostatnie kilkanaście lat, rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość, no jedna pięść, prawda? Mm -hmm. Ale przecież to o prawicy i o tych właśnie samych często politykach. Jarosław Kaczyński, yy, między innymi mówiono, pamiętam, że chyba Jadwiga Staniszki ukła takie pojęcie, że prawica ma w sobie gen samozagłady. Yy, że, wydawało się, że, on, że, że prawica jest jakaś taka stworzona do tych kłótni. Później się okazało, że jest odwrotnie, ale wica się dzieliła, więc to wszystko zależy od koniunktury politycznej, od tego, oczywiście trochę pewnie też od psychologii, ale widzimy wyraźnie, że prawica, no jest jednak na tendencji lekko spadkowej. Ja mówię lekko, bo to nie jest jakaś przepaść. Wiemy, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, no to nie wiadomo, kto by rządził, tak? Ale widzimy generalnie, że jednak PiS powoli, ale systematycznie spadają notowania. No i spadek notowań to jest coś, czego politycy strasznie nie lubią i strasznie się boją. I zaczyna się yy, wojna na tej tratwie która wydaje się, że może gdzieś tam zacząć tonąć. Mm -hmm. Z drugiej strony myślę sobie, że, e, e, że obie konfederacje, tak, w sondażach Konfederacja Braunowska i Konfederacja Męcenowska mają już więcej niż Prawo i Sprawiedliwość. Do, do, do, doszło do tej łącznie, zmiany, mają łącznie, więcej, łącznie tak, mają tak, więcej tak, niż Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście. No jeszcze nie znamy do końca tego y, efektu Czarnka. Widzimy, że on nie spowodował y, wzrostu notowań Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast spowodował niewielki, ale jednak, tak się wydaje, spadek notowań obu Konfederacji razem wziętych. Przynajmniej w niektórych sondażach. Mhm. Y, to może oznaczać, że y, operacja przejście na prawo Prawu i Sprawiedliwość się powiodła, ale nie powiodło się utrzymanie tych przyczółków centrowych. I myślę, że tutaj ten spór z Morawieckim nie służy Prawu i Sprawiedliwości pod tym względem. To znaczy, tak jak mówię, powoduje, że będziemy mieli trzy konfederacje, a nie Prawo i Sprawiedliwość i dwa niewielkie ugrupowania bardziej jeszcze na prawo. I w tej sytuacji, chociaż nie sądzę, że Mateusz Morawiecki robi to ze względów ideowych a pragmatycznych, ale w tej sytuacji nic dziwnego, że ktoś wpadł na pomysł, no to spróbujmy zagospodarować to centrum. E, ja bym powiedział tak. Mateusz Morawiecki nie odmawiałbym mu tak zupełnie ideowości, bo myślę, że dla niego jednak osoby z jakimś etosem, z tradycją etosu, takiego nawet rodzinnego, prawda? Jednak to, co głosi yy, na przykład Grzegorz Braun może być obrzydliwe, tak? Nie, to yy, bez dwóch stań. Bardziej myślę tutaj o Sławie tak, Czarnku. No to nie jest obrzydliwe. A, a, a, być może Morawiecki się z tym nie zgadza, bo myślę, że też Morawiecki ma większe przywiązanie do europejskiej wspólnoty no niż właśnie, Przemysław tak Czarny. mi się wydaje, że jednak on, yy, że jednak yy, dla niego taki totalny marsz yy, prawicy, czy Prawa i Sprawiedliwość na prawo może nie być też i do przyjęcia. No to zmieniamy front, bo tam też podział w koalicji rządzącej, na zwolenników albo inaczej, na tych, którzy uważają, że w imię koalicji trzeba ocalić Paulinę henik Klosk i na tych, którzy nie są co do tego tak bardzo przekonani. To oczywiście byli partyjni koledzy pani Pauliny henik Kloskiej, którzy pół roku temu twierdzili, że jest najlepszą minister klimatu, a teraz, że nie powinna pełnić tego stanowiska. Tylko pytanie, czy to realne zagrożenie dla koalicji rządzącej, czy taki teatr obserwujemy. Ja myślę, że nie dojdzie do podziału. Charakterystyczne, że ministra Pełczyńska-Nałęcz nie mówi i nigdzie nie zapowiada, że będzie głosowała przeciwko swojej byłej koleżance partyjnej także, tylko mówi, że będziemy głosować odpowiedzialnie. No, wszyscy wiemy, po co używa się takich ogólnych określeń obrotowych, które można interpretować na obie strony. Nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek polityk zadeklarował, że będzie w jakiejkolwiek dziedzinie czy sprawie głosował nieodpowiedzialnie, więc jest to oczywiście pustosłowie. No, ale ma na celu utrzymać Paulinę Renik kloskę w niepewności, pogrillować ją przy okazji, tak. osłabiając politycznie. Natomiast myślę, że ministra Pełczyńska Nałęcz y, powinna wziąć pod uwagę jednak to, że y, i zresztą nie tylko ona, również komentatorzy, y, y, pewien taki psychologiczny, moim zdaniem trudny do przekroczenia próg, y, co by było gdyby rząd Donalda Tuska stał się formalnie rządem mniejszościowym? Ja mówię, formalnie, ponieważ mieliśmy już takie rządy, na przykład rząd Marka Belki, który był formalnie rządem mniejszościowym, ale de facto w głosowaniach uzyskiwał zazwyczaj od takich właśnie posłów trochę niezrzeszonych, trochę, trochę takich, którzy odeszli z koalicji, uzyskiwał najczęściej większość przy kluczowych ustawach. No ale my mamy do czynienia z sytuacją, kiedy w zasadzie w tych ważnych ustawach większość, którą na razie bez problemu oczywiście zdobywa Donald Tusk, ona się na niewiele zdaje, ponieważ, ponieważ i tak te ustawy prezydent wetuje. Więc rząd Donalda Tuska de facto od wyborów prezydenckich i tak, i od tego włączenia opcji wetomat, i tak funkcjonuje trochę jak rząd mniejszościowy. To znaczy, rządzi rozporządzeniami, oczywiście rządzi też za pomocą nominacji, które, które nie wymagają większości Próbuję sejmowej, spróbuje obejść i całkiem nieźle mu to wychodzi. Nie ma jakiegoś takiego poczucia, że rząd nagle po wyborach, prezydenckich znalazł się w jakiejś takiej totalnej indolencji, w jakimś takim bezwładzie decyzyjnym. Jest raczej przekonanie, że Donald Tusk z całkiem mocną ręką rządzi. Jest to może jakiś e, polski, polski patent nowy, rządzić bez e, ustaw, prawda? Ale Rządzić bez sprawczości. Bez sprawczości, albo mieć sprawczość bez formalnej sprawczości. E, natomiast to oczywiście bardzo osłabia karty przetargowe Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz. E, Ponieważ, no cóż, no po pierwsze w pewnie w wielu sprawach, gdyby formalnie jej grupa wyszła z koalicji, czy została wykluczona, bo o tym też Donald Tusk mówi. No tak. Pierwszy raz chyba powiedział tak wprost, że możemy się rozstać, prawda, po spotkaniu z... wóz albo przewóz. Wóz, albo przewóz. No i właściwie co się zmieni? Niewiele się zmieni, tak? Znaczy to jest jakieś jak psychologicznie nie do, nie do przekroczenia dla wielu, zwłaszcza pod rządami jeszcze starej Konstytucji utrata większości rządowej zazwyczaj oznaczała upadek rządu, ale teraz to nie są te czasy. Rząd może spokojnie rządzić, no spokojnie, jak spokojnie, ale może rządzić do wyborów, nie mając większości. Formalnej, formalnej większości, tak. tak. No, myślę, że dla Polski 2050 do stracenia jest bardzo dużo, bo oczywiście posłowie posłami, tam tych kilkanaście osób, natomiast e, dużo większym e, problemem byłoby, no chociażby przed chwilą, Michał Baranowski, wiceminister rozwoju, takich osób, które Polska 2050 oddelegowała na różne stanowiska w instytucjach publicznych, jest co nie niemiara. Wyjście z koalicji formalnej oznaczałoby, że te wszystkie osoby stracą pracę. To jedno, a dwa, to jest już ostatni atut bycie w koalicji rządowej, to jest ostatni atut, jakim dysponuje Polska 2050. Nie ma już żadnych atutów. Nie ma już charyzmatycznego lidera, bo Szymon Hołownia odsunął się na boczny tor polityki. Nie ma poparcia społecznego. Ostatnia rzecz, jaką ta partia ma, no to to, że ma swoich ministrów, że jest w rządzie, że jeszcze może być w grze. Poza rządem tę partię Czeka już całkowita y, Marginalizacja i po prostu Piękna katastrofa Marcin Dzierżanowski, Portal XYZ Dziękuję redaktorze, dużo zdrowia życzę W tej wiosennej porze bo to Dziękuję, kaszel cały czas mnie się trzyma Więc dziękuję, przyda się. Dzięki wielkie Powtórka programu Gość Polskiego Radia 24. Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego oddziału ASPEN Institute. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią. Witam państwa. Dlaczego Emmanuel Macron dał się przekonać, żeby nie spotkać się z Karolem Nawrockim, jak pan sądzi? Macron ma tendencję do tego, że oczywiście lubi takie y, szumne zapowiedzi i wielkie przemówienia i one z, z natury rzeczy ustawiają przyszłość naszego patrzenia na integrację europejską chociażby, ale Francuzi są też skrajnie pragmatyczni. Jeżeli mamy do czynienia z y, delegacją tak szeroką y, rządu francuskiego, są, jest to w ramach koordynacji rządowych, które są zapisane w traktacie, który negocjował rząd premiera Tuska, I, a na stole są bardzo konkretne rzeczy w kontekście chociażby załatwienia interesów francuskich, zarówno w, w obszarze energetyki jądrowej, jak i na przykład współpracy militarnej, też objętej zresztą programem SAVE. To myślę, że ym, prezydentowi Francji zależy na tym, żeby wynik takiej, y, takich spotkań był klarowny, jasny i żeby na konferencji prasowej można było od, y, obwieścić tylko i wyłącznie sukcesy. A wizyta, y, która obejmowałaby także rozmowę z prezydentem Rzeczypospolitej, Musiałaby zostać zniuansowana. Musiałyby być pewnie przekazy, które niekoniecznie są pozytywne w stosunku do kwestii SAFE. Niekoniecznie e, mogą się w, w, być także obszarem polityki wewnętrznej e, polskiej, czy chociażby nieskoordynowanej postawy wobec na przykład integracji europejskiej. Myślę, że Francuzom po prostu zależy na jasnej, klarowny, klarownym przekazie o charakterze po prostu sukcesu. To była moja opinia że y, Emmanuel Macron dał się przekonać, ale może nie trzeba było go przekonywać, y, bo gdyby spotkał się z Karolem Nawrockim, to w kontekście safe, tak, czyli weta pod safe. ale także, także ostatnich relacji z Wiktorem Orbanem, sam Macron mógłby się narazić na, na jakieś konsekwencje albo przynajmniej pytania, krytykę. A może w ogóle świat, Europa nie zauważą tego afrontu, to dobre słowo? Myślę, że za jest to oczywiście kluczowe, czy kluczowe, jest to istotne z punktu widzenia polityki wewnętrznej, polskiej. Natomiast z punktu widzenia polityki europejskiej nie przeceniałbym braku tego spotkania. Natomiast rozumiem, że środowisko polityczne na przykład prezydenta może oczywiście odnotować ten fakt, on może być komentowany. Wydaje mi się, że dość łatwo napisać narrację polityczną, w której... Brak takiego spotkania jest także z jest niekoniecznie afrontem ze strony prezydenta Francji, ale jest pewnego rodzaju strategicznym wyborem ze strony prezydent, prezydenta Rzeczpospolitej, który być może nie chce się spotykać z prezydentem, który dzisiaj jest niekoniecznie w niekoniecznie pozytywnych relacjach z Donaldem Trumpem. A Właśnie może to działa w dwie strony. Ciekawa jestem tylko, czy wyjazd pana prezydenta z rodziną do Gdańska był strategiczny, czy... Czy to przypadkowa zbieżność zdarzeń? Jeżeli rzeczywiście, to jakby też widziałem e, doniesienia, że prezydent jest obecny, czy był obecny w Gdańsku, jeżeli nie dojdzie do tego spotkania, e, to, to można to poczytać jako raczej porażkę wizerunkową prezydenta. Ja tutaj nie, ma, nie ma co tutaj dopisywać, że jakichś większych uzasadnień co do tego. Jeżeli przyjeżdża głowa państwa... Tak dużego, jakim jest Francja, kluczowego w sumie z punktu widzenia chociażby nawet wymiany gospodarczej z Polską, to jest nasz trzeci największy partner gospodarczy i nie dochodzi do spotkania na nie, poziomie głów państw, no to myślę, że zasadne są pytania dlaczego. Amerykanie ocenili Trumpa. Pewnie pan zna wyniki. Tak źle jeszcze nie było. Najnowszy sondaż pokazuje, że poparcie Amerykanów dla działań prezydenta spadło do najniższego poziomu w tej kadencji. Krytycznie ocenia go 63% badanych. W tym 50% wyraża zdecydowaną dezaprobatę. To są informacje z NBC News. Tylko e, chcę Pana jeszcze zapytać, te NBC News Decision Desk to jest jakaś wiarygodna sondażownia? To jest e, opiniotwórczy organ? Na NBC tak. Na no, NBC tak, ale... Traktowałbym to raczej jako poważny mhm. sondaż, biorąc pod uwagę, że też jest dość szeroko komentowany. To, co tam jest jeszcze warte zauważenia, to jest to, że w zasadzie w bazie elektoralnej, czyli wśród republikanów, te spadki nie są takie duże. Nadal jest tak, że ponad 80, bodajże 3, tak z tego, co pamiętam w tym sondażu, procent republikanów nadal popiera politykę Donalda Trumpa. Aczkolwiek, jeżeli popatrzymy na całą populację czy na zasadzie nie ale tą grupę ankietowanych, to jednak prognozy co do rozwoju Stanów Zjednoczonych, kierunków, w którym idzie polityka amerykańska są negatywne. To też jest dość ciekawy rozdźwięk pomiędzy no jakimś uwielbieniem nadal dla Donalda mhm. Trumpa, który wśród Republikanów istnieje, a szerszymi perspektywami tego, gdzie, idzie, gdzie idą Stany Zjednoczone, ale nawet powiedzmy przy braku ogromnych strat w bazie wyborców republikańskich no nie da się wygrać wyborów połówkowych, więc prawdopodobnie z perspektywy takiej szerokiej Donald Trump po prostu przegrywa, jeżeli chodzi o poparcie społeczne. Ja myślę, że uwielbienie zmierza w stronę dysonansu, że wyborcy Donalda Trumpa ci z otoczenia maga... Skupieni w, w Maga i wokół Maga, myślę, mogą być na takiej ścieżce. I teraz ta gospodarka pozostaje kluczowym problemem dla 29% badanych. Zagrożenia dla demokracji są na drugim miejscu, 24%, opieka zdrowotna 12%, przestępczość 10%. Inflacja i rosnące koszty życia, na to wskazuje 45% ankietowanych. Aż 68% negatywnie ocenia działania prezydenta w tej sferze. Ponad połowa wyraża zdecydowaną dezaprobatę. Ja szukam tego mm, rozróżnienia na wyborców. 4 na 10 Amerykanów uważa, że ich sytuacja finansowa jest dziś gorsza niż rok temu. No i te różnice wyraźnie przebiegają wzdłuż linii, linii partyjnych. 55% demokratów, 46% niezależnych i tylko 30% tylko, tak? W tym kontekście 34% republikanów uważa... Um, o, zgubiłam jedno zasadnicze słowo. Podczas gdy 34% republikanów uważa, że ich sytuacja się poprawiła. Nie ma tu Iranu, nie ma tu Bliskiego Wschodu, um, ale ja myślę, że to są i tak powiązane sytuacje, prawda? Bo jeśli to mówimy o, o gospodarce, o poziomie życia, no to jeżeli płacą za benzynę dwa razy więcej niż jeszcze jakiś czas temu, to po prostu to odczuwają. To są powiązane sytuacje, to jest, to jest racja. Um, natomiast musimy też pamiętać o jednej rzeczy. Przede wszystkim. I to tak samo jest w obrębie polityki polskiej, o czym czasami mam wrażenie, że zapominamy. Ludzie co do zasady kierują się raczej wskazaniami gospodarczymi w swoich e, ocenach. Ja pamiętam taki sondaż e, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi i naszymi ostatnimi gdzie bodajże wśród dwudziestu kilku pozycji, które wymieniali ankietowani, co jest dla nich najważniejsze z punktu widzenia tego, czym rząd powinien się zająć, pierwsze bodajże 14 czy 15 miejsc zajmowały tematy stricte gospodarcze. Nawet w kontekście, no jednak już wówczas dość, znaczy takiego głównej obszaru rozwoju tych problemów związanych z polityką bezpieczeństwa, kwestiami demokra demokracji w Polsce i tak dalej, i tak dalej. W Stanach Zjednoczonych jest to jeszcze mocniejsze. Znaczy to, że prezydent popełnia błędy w zakresie polityki zagranicznej oczywiście ma, jest istotne, tak? znaczy to jest obecne w, w przykazie medialnym amerykańskim, jest dyskutowane, ale przeciętny wyborca amerykański jednak będzie oceniał Donalda Trumpa przede wszystkim za wyniki gospodarcze. Ym, I trzeba przyznać jedną rzecz, że... O ile gospodarka amerykańska oczywiście jest e, także dotykana przez e, no, błędy e, prezydenta Trumpa w zakresie polityki zagranicznej, to w perspektywie, jakbyśmy mieli ją porównać na przykład do wpływu y, te wojny w Iranie na gospodarkę europejską albo na gospodarki e, azjatyckie, to jednak Amerykanie są dużo, e, dużo bardziej, e, znaczy dużo bardziej niezależni w tym zakresie, to znaczy dużo mniej dotyka ich ten, e, ich ten problem. Jest też jeszcze jakiś poziom bólu, który jest dla gospodarki amerykańskiej e, powiedzmy akceptowalny, chociaż jest on oczywiście coraz częściej e, e, przerzucany na na tego konsumenta i też trzeba pamiętać, że przede wszystkim Donald Trump został wybrany z pewnymi oczekiwaniami, oczekiwaniami też związanymi chociażby z ograniczeniem poziomu inflacji, czyli doprowadzeniem do tego, do czego Joe Biden nie był w stanie doprowadzić i przede wszystkim pod tym w tym, w tym zakresie nie, jest, nie odnosi sukcesów, więc koniec końców będzie oceniany na pewno przez pryzmat gospodarki. Czy a, kolejny element tego a, sondażu, 74% y, to może tak od początku, oceny działań prezydenta w związku z wojną z Iranem pozostają stabilne mimo ogłoszenia y, zawieszenia broni. Około 1 trzecia badanych je popiera. Przy wyraźnej polaryzacji sprzeciw wyrażają niemal wszyscy demokraci, większość niezależnych, podczas gdy 74% republikanów je aprobuje. 61% Amerykanów sprzeciwia się dalszej eskalacji militarnej. No dobrze, zostawiamy ten sondaż. Skupmy się na tym, jak długo może potrwać zawieszenie broni. Czy... O, ja tylko powiem państwu, nasz gość się uśmiecha. <grym> czy Donald Trump, czy A cokolwiek... mamy do czynienia z zawieszeniem broni, bo ja nie wiem, tak szczerze. Prawda? Czy cokolwiek wskazuje na to, że Donald Trump ma pomysł na Bliski Wschód? Nic nie wskazuje na to, że Donald Trump ma pomysł na Bliski Wschód. No absolutnie nic. Rozpoczął wojnę, który nie musiał rozpoczynać. Oczywiście możemy się bawić w uzasadnienie, dlaczego teraz, dlaczego nie, dlaczego zrobił to w ogóle, jaka była presja zewnętrzna, jaka była, jak, jak, kiedy się kierował interesem Stanów Zjednoczonych, ale wygenerował sobie problem, z którym teraz nie stara sobie poradzić, jeszcze przerzucił odpowiedzialny za to, na wszystkich, na wszystkich innych. Wszystkie te działania wokół ciśniny ormuz, blokady, braku blokady, no to są takie działania ad hoc. Tak? Ja tam nie widzę dalekosiężnych, dalekosiężnego planu, biorąc także pod uwagę, że Iran wbrew pozorom nadal posiada zdolności eskalacyjne w tym konflikcie. Mógłby na przykład za pośrednictwem swoich sojuszników Huti nie tylko i wyłącznie zamknąć żeglugę, w, tak jak to robi teraz w Ciesinie Ormuz, ale także w obszarze Morza Czerwonego. I to jeszcze bardziej by dotknęło handel, handel światowy. Więc... Iran nadal jednak mimo wszystko posiada zdolności eskalacyjne. Stany Zjednoczone oczywiście także mogą wznowić bombardowania e, ob, terenu Ira e, Iranu, e, osiągnąć to, czy raczej do dokonać tego, czego, e, czym Donald Trump straszył e, Irańczyków, ale to nie jest żadna droga wyjścia z, e, z, z tego konfliktu, jeżeli popatrzymy na e, końcowy rezultat. A końcowym rezultatem miała, miał być spokój, tak ja to rozumiem, stawienie sobie pozytywnych relacji w obszarze Bliskiego Wschodu. Dzisiaj nawet, jeżeli ta wojna się zakończy, jeżeli nie traktatem pokojowym, to jakimś długoletnim zawieszeniem broni, to wszystkie państwa zatoki, które są także sojusznikami amerykańskimi w dużej mierze, w zasadzie będą się przez długi czas mierzyć z problemami z tym związanymi. Czytałem, że Katar w tym roku straci 13% swojego PKB. Ze względu na, na to, co się wydarzyło w kontekście wojny irańskiej, oczywiście odpowiedź Iranu, która była wymierzona w sojuszników amerykańskich. Tam są obecnie straty, jeżeli chodzi o infrastrukturę przesyłu tych surowców energetycznych, których od, odbudowanie będzie trwało latami. I my oczywiście także jako Europejczycy jesteśmy poszkodowani tym faktem, no bo jednak duża zależność handlowa, to nie, jest, nie są tylko wyłącznie Chiny, czy nie jest tylko wyłącznie e, Azja daleka, jeżeli chodzi o to, kto e, sta, z tego regionu kupuje surowce, ale także oczywiście my tutaj w Europie i mamy jeszcze bardzo daleką drogę do tego, żeby się zdywersyfikować. Amerykanie akurat i tutaj wracam do tego e, wątku dotyczącego wpływu na gospodarkę amerykańską, nie są tak mocno zależni, o ile w ogóle tak naprawdę, jeżeli chodzi o, ten, o te surowce, które potencjalnie płyną z tego, z, z tego kierunku. Chociażby kwestie, nawet jeżeli ta ciśnienia zostanie odblokowana, to podejrzewam, że koszty ubezpieczeń na tych statkach będą po prostu rosnąć i rosnąć. Just, Czy to nie, nie jest stabilna sytuacja? Jakby nie za... da się tej wojny załatwić mm -hmm. w taki sposób, jak Donald Trump to dzisiaj robi, to nie jest stabilna sytuacja. A już na pewno nie da się wynegocjować długotrwałego pokoju spotkaniami na kilka godzin, raz na jakiś czas. I chaosem, wprowadzenie pewnego chaosu, z zmianami decyzji. E, ja bym tutaj nie, bagali, nie bagatelizowała, bo Pan mówi o kosztach ubezpieczenia, ale myślę, że jeśli opłaty za tranzyt będą zmierzały, nie znaczy będą pikowały w górę, to to też nie zostanie bez wpływu. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych atakuje na przykład i przejmuje irański statek towarowy. Co jeszcze? no Dodałabym do tego, że rosną ceny tak i zapewnienia komentatorów, że nie ma takiej możliwości, żeby Teheran oddał kontrolę nad ciśnieniem Ormus. Znaczy, to jest. Pamiętajmy też jedną rzecz, bo z tego regionu przez ciśnienie Ormus płyną nie tylko i wyłącznie surowce, surowce energetyczne. Płyną chociażby także nawozy. Nawozy, które są wykorzystywane głównie poza Europą. I mają ogromny wpływ na to, ile zostanie żywności wyprodukowa wyprodukowanej, na przykład w przyszłym roku. To są jednak koszty, które będą w dużej mierze jakby dotykać ogromne, ogromne ilości populacji, przede wszystkim w, w dalekiej Azji. Więc no, jest to problem, który na pewno będzie, który osiągnął już dzisiaj wymiar daleko pozaregionalny. Poza Przy całym naszej, wydaje mi się, że powinniśmy o tym pamiętać, że ten konflikt ma nadal potencjał eskalacji regionalnej. On nadal się nie wyczerpał w tym, w, w tym zakresie. Oczywiście Iran tutaj no, bezprawnie, bo to. Też nie ma oczywiście podstaw z zakresu prawa międzynarodowego. Um, uzurpuje sobie prawo do decydowania, kto przepływa przez ciśnienia Ormus. Dzisiaj to jest próba powiązania ze strony irańskiej w obrębie tych negocjacji pokojowych um, możliwości pobierania zysków z, z handlu, który odbywa się tą drogą, przede wszystkim na poczet chociażby odbudowy powojennej. No i ja rozumiem, dlaczego Iran to robi, ale też rozumiem, dlaczego Amerykanie nie chcą do tego dopuścić, bo akurat tutaj w tym konkretnym wypadku stoją rzeczywiście na, na straży prawa międzynarodowego i nie jest w interesie także europejskim, żeby Iran sobie długotrwale decydował o tym, kto może pływać przez ciśnienie Ormuz. Jest to trochę kwadratura koła. Z jednej strony mamy sytuację, w której cała... Cały adwenturyzm, tak bym to y, y, nazwał, y, amerykański w, przeciwko Iranowi jest problematyczny i doprowadził do sytuacji, która jest trudno rozwiązywalna drogą militarną, jest jeszcze trudniej rozwiązywalna drogą y, dyplomatyczną, ale długotrwałe pozostawienie tej sytuacji w taki sposób, jaki ona dzisiaj wygląda będzie przede wszystkim dotykało interesów europejskich bardziej niż interesów amerykańskich. A my niestety jako Europejczycy też nie mamy za bardzo pomysłu na to, jak tę sprawę rozwiązać. Jak rozwiązać, czy być neutralnym, czy się angażować, to o takim rozwiązaniu, jak sądzę pan mówi, tak? Bo my nie znaczy, jesteśmy... bardzo wiemy, jak się zachować w ogóle, a co dopiero działanie. Znaczy ja bym chciał twierdzić, że z punktu widzenia tego, czyje interesy są dzisiaj na szali, jeżeli chodzi o zabezpieczenie chociażby żeglugi w obrębie ciśniny Ormus, no to bardziej europejskie nawet niż amerykańskie. W tym zakresie my powinniśmy mieć jakiś plan dotyczący tego, w jaki sposób zabezpieczyć swoje własne interesy. Nie, to nie są interesy europejsko-amerykańskie w tym zakresie, tylko to są wprost interesy europejskie, europejskie, które zostały poszkodowane przez działalność amerykańską. Czy wyobraża sobie pan sytuację czy inaczej? Czy możemy sobie zacząć wyobrażać sytuację, w której Europa postawi się Stanom Zjednoczonym w tej sprawie? Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o jakieś zmiany mentalne, to one następują, natomiast no, to jest cały czas jakby... Po, ja nie prostu... myślę o mentalnych, tylko o jakichś deklaratywnych. Bo w obecnej sytuacji nie uważam, dlatego, mhm. że Powiązanie, które nadal mamy w zakresie chociażby gwarancji bezpieczeństwa amerykańskich w obrębie e, Europy kontynentalnej, jednak powoduje, że jeszcze raz wrócę do tego porównania, to jest kwadratura koła. Tak Z jednej strony musimy pamiętać o swoich interesach chociażby związanych z naszą zależnością od importu surowców tą drogą. Z drugiej strony... Mamy sytuację, w której no, to państwo yy, amerykańskie pod zarządem Donalda Trumpa staje się coraz mniej przewidywalnym yy, partnerem, który drogą swoich, swojej aktywności narusza też nasze interesy. A jednak jesteśmy od niego uzależnieni nadal drogą yy, ze względu na, yy, na, na bezpieczeństwo. Więc jedyną tak naprawdę wyjściem to jest wyjście dalekosiężne, długofalowe, kiedy trzeba byłoby budować pewną no, niezależność w zakresie oczywiście własnych zdolności europejskich bezpieczeństwa, ale to nie tylko, to nie, żebyśmy mieli też jasność, to nie jest droga do pełnej autonomizacji Europy, jeżeli chodzi o uniezależnienie się od Stanów Zjednoczonych. To jest droga do pewnego rodzaju deriskingu, bym powiedział, w stosunku do nieprzewidywalnej polityki amerykańskiej. Wydaje mi się, że byłaby ona z, z, z, pozytywna zarówno dla Amerykanów, jak i dla nas samych. To znaczy trochę cytując samego Donalda Trumpa, lepiej byłoby, gdybyśmy my też mieli karty przy tym stole, bo wtedy by, byśmy realnie byli w stanie e, zagrać z Amerykanami rzeczywiście jako sojusznicy, a nie jako petent, który e, wisi na klamce Białego Domu. Do tego czytam, że Iran zamierza wpisać właściwie w swój system prawny decydowanie o przejściu przez cieśninę, no to nie poprawi sytuacji, to ją tylko skomplikuje. No nie poprawi sytuacji, ale też pamiętajmy, że w tym zakresie akurat prawo międzynarodowe jest dla nas ważniejsze. No i to, co sobie Iran wpisuje w swój wewnętrzny system prawny, to nie ma, nie ma większego znaczenia, oprócz tego, właśnie, takiego, że jest pewną deklaracją polityczną, która później w obrębie działań dyplomatycznych może być problematyczna dla prawodawców e, irańskich. Mhm. Dziękuję bardzo za komentarz. Bartłomiej Koc, Nami w Polskim Radiu 24. programu. Gość Polskiego Radia 24. Zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa po 2015 roku zapoczątkowane nowelizacjami z lat 2017-18 doprowadziły do przeniesienia uprawnień wyboru sędziowskich członków Rady ze środowiska sędziowskiego na Sejm, a to wywołało głęboki kryzys praworządności. Ustawy te wygasiły kadencję dotychczasowych członków, umożliwiły upolityczniony wybór 15 sędziów do neo u O co chodzi? 15 członków KRS-u, którzy wcześniej byli wybierani przez sędziów, po 2018 roku zaczęli być wybierani przez Sejm. I to stanowiło najistotniejszą zmianę ustrojową. Nowelizacje przewidywały np. wygaszenie kadencji dotychczasowych członków KRS-u przed upływem terminu określonego w Konstytucji. Czy oznacza to niekonstytucyjną zmianę? Sędzia Bartłomiej Przemusiński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry. Niekonstytucyjny skład KRS-u mamy w tej chwili. Zasady funkcjonowania, choćby w związku z tym, o czym wspomniałam, nie ma wątpliwości, że dobiegająca końca. Działalność obecnego składu Krajowej Rady Sądownictwa e, można podsumować jako pasmo niekonstytucyjnych działań. I to były po prostu e, mroczne czasy dla sędziów e, Krajowa Rada Sądownictwa w tym składzie, mroczne czasy także dla obywateli, bo e, tak wybrany skład e, Krajowej Rady Sądownictwa pokazał, że e, nie zajmuje się w ogóle obroną niezależności z, sądów przed politykami. E, e, milczał, kiedy byli represjonowani sędziowie za wydawane orzeczenia, a konkursy, które były przez nich przeprowadzane na stanowiska sędziów, były bardzo często farsą. Jeden kandydat na jedno miejsce, bądź też e, kilkanaście minut przesłuchania i decyzja o tym, że ktoś zostaje sędzią Sądu Najwyższego, bardzo często jakiś na przykład średnio e, doświadczony prokurator. Tak to wyglądało, a ludzie, którzy idą do sądu, przecież mają prawo do tego, żeby ich sprawę prowadził sędzia uczciwy, sędzia z charakterem i o najwyższych kompetencjach. Panie sędzia, mm -hmm. być spokojni. Jasne. Panie sędzio, jakie są... Pytam o to, pewnie słyszy pan to pytanie, nie pierwszy i nie ostatni raz, bo uważam, że powinniśmy tę wiedzę wchłaniać, przyzwyczajać się, do tego, jak ważna w naszym systemie jest Krajowa Rada Sądownictwa? Krajowa Rada Sądownictwa jest, można powiedzieć, takim sercem całego organizmu wymiaru sprawiedliwości, bo to ona decyduje, kto będzie przedstawiony prezydentowi jako proponowany sędzia. Ostateczną decyzję tutaj podejmuje prezydent, jeśli mówimy o sędziach sądów powszechnych. I to Krajowa Rada Sądownictwa ma stanowić taką barierę dla wpływu polityki na sądownictwo. Ma być tym organem, który pilnuje tego, żeby ta polityka nie wpływała na treść orzeczeń czy na istotne decyzje kadrowe w sądownictwie. W składzie Krajowej Rady Sądownictwa są dlatego też politycy, ale większość stanowią sędziowie. I Dlatego ci sędziowie powinni reprezentować sędziów, a nie polityków, żeby mogła mm, Krajowa Rada wypełniać swoją funkcję. Panie sędzio, jakie kompetencje w sprawie kariery i obsadzenia stanowisk sędziowskich ma Krajowa Rada Sądownictwa? Każdy sędzia, który chce awansować, bądź też prawnik, który chce po raz pierwszy zostać sędzią, musi złożyć swoje zgłoszenie do Krajowej Rady Sądownictwa i to zgłoszenie jest oceniane w sądach przez wizytatorów, a następnie Krajowa Rada Sądownictwa mając bardzo często kilku kandydatów powinna wybrać tego najlepszego. I to jest ta najistotniejsza kompetencja Krajowej Rady Sądownictwa. W związku z tym, że ten skład, który był teraz był niezgodny z konstytucją, wyłodziono go w ściśle politycznej procedurze to od około dwóch lat mamy wstrzymane konkursy na stanowiska sędziów przed Krajową Radą Sądownictwa. Dlatego tak ważne jest odnowienie jej składu zgodne z konstytucją, bo to spowoduje, że do sądu będzie mogło trafić kilkuset nowych sędziów, dzięki czemu przyspieszą postępowania. Czyli od dwóch lat nie przybyło sędziów w naszym systemie? E, nie przybyło rozumiem? tylu. Mm -hmm. e, nie przybyło tylu, ile ilu powinno. E, były Tutaj pewne nominacje dotyczące osób kończących Krajową Szkołę Sądownictwa, ale mamy kilkaset wakatów właśnie wynikających z tego wadliwego składu Krajowej Rady Sądownictwa. I stąd się wziął przedrostek Neo. Stąd się wziął przedrostek Neo, dlatego że, e, tak jak mówiłem, e, w składzie Krajowej Rady Sądownictwa są przedstawiciele różnych światów. Polityki, prezydenta, są też sędziowie. I wszystko to dobrze funkcjonowało, dopóki Prawo i Sprawiedliwość nie postanowiły zmienić przepisu o wyborze sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Bo zmienili je tak, że tego wyboru dokonywali politycy, nie licząc się ze zdaniem sędziów. To oczywiście upośledziło całą Radę, i to ma szansę w tej chwili ulec zmianie dzięki temu, że Sejm zadeklarował, że wybierze tych sędziów, którzy zostaną wcześniej skazani jako e, cieszący się zaufaniem całego środowiska sędziowskiego. I dziś właśnie sędziowie w całej Polsce mają szansę zagłosować na swoich przedstawicieli. Panie sędzio, to jeszcze ważna no. informacja a propos m, udziału pana prezydenta w tym procesie, bo myślę, że warto też, żebyśmy przypomnieli, jaka jest różnica udziału pana prezydenta w procesie w Trybunale Konstytucyjnym, a w KRS-ie to są dwie zupełnie mm. różne sprawy. Jeżeli mówimy o powoływaniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to powołuje ich Sejm i tam nie ma roli prezydenta w konstytucji e, określonej jako nominacja sędziowska. Tam prezydent jedynie na podstawie przepisu ustawy e, jest osobą wobec której składa się ślubowanie. Natomiast jeżeli mówimy o obejmowaniu stanowisk sędziów w sądach powszechnych czy w sądzie najwyższym, to konstytucja mówi o tym, że prezydent dokonuje nominacji na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Tutaj już prezydent dokonuje nominacji. Ale też tu warto powiedzieć od razu, że jeżeli czasami słyszymy o tak zwanych neosędziach, to wynika właśnie z tego, że to są osoby, które przeszły całą procedurę przed tą wadliwą upolitycznioną Krajową Radą Sądownictwa. Czyli mieliśmy sytuację, w której wniosek pochodził od organu niezgodnego z Konstytucją i to mamy szansę teraz naprawić. Jasne. Trwa proces wyboru sędziów Krajowej Rady Sądownictwa na nową kadencję, ale żeby było ciekawiej, obecna KRS zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepisy dotyczące wyboru sędziów do KRS-u. I to był dopiero początek tych zawirowań. E, jeszcze, żeby było e, ciekawiej, mm, orzekał w tej sprawie sen, e, sędzia Trybunału Stanisław e, Piotrowicz, który miał wpływ na przepisy, e, na bazie których funkcjonuje KRS. On w 2017 roku stał na czele Sejmowej Komisji Pracującej nad regulacjami, które teraz są kwestionowane. Nie wiem jakiego słowa użyć. Ale to jest sytuacja podobna do Trybunału Konstytucyjnego, w którym to znalazły się przepisy zaproponowane przez PiS dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy, o co chodzi z decyzją Trybunału w sprawie KRS? Bo Trybunał uznał dwa przepisy za niekonstytucyjne. Które? To są przepisy dotyczące elementów procedury zgłaszania kandydatów, ale to orzeczenie, jeżeli w ogóle je tak nazywać, nazwałbym jako zdarzeniem całkowicie pozbawionym znaczenia, dlatego że oba zakwestionowane przepisy nie miały zastosowania w tej procedurze, która przebiegła i co więcej orzeczenie zostało wydane w tym momencie, w którym cała procedura, którego one dotyczyły, była już zakończona od strony prawnej, nie ma tutaj żadnego wpływu na trwającą procedurę wyboru Krajowej Rady Sądownictwa. A dodatkowo oczywiście skandalem jest to, że w składzie zasiadała osoba, która podlega wyłączeniu, bo przepisy o Trybunale Konstytucyjnym przewidują, że sędzia, który brał udział w wydaniu aktu, który został zaskarżony, powinien być wyłączony z rozpoznawania sprawy. A tak było w przypadku Stanisława Piotrowicza. Czyli tej procedury to nie dotyczy, ale poprzednich owszem... I czy to oznacza, że dotyczy y, sędziów tworzących teraz KRS i może się okazać, że oni niezgodnie z nie, konstytucją nie, nie. zajmują te stanowiska? No właśnie, to poprosimy o uporządkowanie tej, nie, to tej wiedzy. Mhm. Również nie, nie miałoby mieć takiego skutku, ponieważ co do za zasady orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego działają na przyszłość. A więc gdyby poważnie potraktować, ale co do tego, jak mówiłem, może mieć wątpliwość w to orzeczenie, to można je co najwyżej odczytać jako konieczność nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, tak żeby przyszłe wybory, które będą za cztery lata e, miały spełnione pewne gwarancje proceduralne, o których mowa w tym e, orzeczeniu, ale jak wiemy, to prezydent przecież wetuje ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, i wątpię, żeby e, również w przyszłości była szansa na podpisanie nowej ustawy. Co dalej się wydarzy, panie sędzio? E, wybór zostanie dokonany, będą kandydaci, będą musieli przejść dalsze procedury, czekać na decyzję pana prezydenta? E, jeśli chodzi o skład Krajowej Rady Sądownictwa, to tutaj nie ma żadnego elementu decyzji prezydenta. Mhm. E, więc e, ja jestem przekonany, że od 12 maja Będziemy mieli działającą, już zgodną z konstytucją, Krajową Radę Sądownictwa. Będziemy mieli w jej składzie osoby y, wybrane przez sędziów, a następnie ten wybór y, zostanie dokonany przez parlament, ale uwzględni opinię sędziów. I Krajowa Rada Sądownictwa będzie mogła zająć się tym, co jest najważniejsze w tej chwili dla ludzi, którzy mają swoje sprawy w sądzie, a więc przeprowadzaniem Konkursów e, dominacyjnych, tak, żeby e, te kilkaset wakatów w sądach mogło zostać zapełnione i żeby e, praca sądów mogła. Przystać powiedział pan, że sędzia Piotrowicz nie powinien w ogóle w tej procedurze w Trybunale Konstytucyjnym brać udziału, bo był zaangażowany, jak wspomniałam, w pracę nad regulacjami, które Trybunał zakwestionował. No to jaki wpływ na obecną procedurę, jeszcze proszę nam wytłumaczyć, na obecną pr procedurę, która jest w toku, mają te zakwestionowane przepisy? Czy to się stało po to, żeby utrudnić ten wybór? Być może była taka intencja, żeby utrudnić ten wybór, ale to jest nieskuteczne i tak jak wspomniałem, zupełnie pozbawione znaczenia, ponieważ zakwestionowane zostały dwa przepisy. Jeden taki, który mówi o tym, że minister sprawiedliwości ocenia, czy poparcie dla kandydata pochodzi od prawidłowo powołanych sędziów i taki przepis rzeczywiście w ustawie jest. Tylko że co jest istotne dla całej tej procedury. W przypadku tej, która właśnie trwa, nie było takiej sytuacji, żeby którykolwiek z kandydatów nie został uznany za skutecznie zgłoszonego z powodu decyzji ministra o zakwestionowaniu, że ktoś jest sędzią. A więc ten przepis nie miał w ogóle zastosowania w tej procedurze. No druga tylko... kwestia mhm, proszę. I druga kwestia dotyczyła możliwości odwołania się od e, odmowy zgłoszenia do odmowy przyjęcia zgłoszenia przez marszałka Sejmu do Sądu Najwyższego. Obecny przepis fatalnie napisany przez Prawo i Sprawiedliwość przewiduje, że jeśli w ciągu trzech dni Sąd Najwyższy nie rozpozna odwołania, to się uważa za sprawa. E, Sąd Najwyższy uznał, e, Trybunał w tym roku, przepraszam, uznał, że takiego skutku nie powinno być. Ale znów to stało się w momencie, w którym już wszystkie decyzje w procedurze przyjmowania zgłoszeń były zakończone, a więc nie może to oddziaływać na, na ten etap procedury, który już był zakończony zanim Trybunał wydał orzeczenie. No tak, panie sędzio, tylko ci, którzy zgłaszają i kwestionują i, i, i apelują i teraz robią zamieszanie, to oni do, doskonale wiedzą o tym, że Teraz już tej procedury ruszyć nie można, no bo choćby z tego powodu, o którym pan sędzia mówi, ale prezes Święczkowski mówi natomiast, że e, przeprowadzenie tej procedury wbrew skutkom wynikającym z wyroku będzie prowadziło do jej wadliwości i znowu będziemy funkcjonować w, jakimś, w jakiejś podwójnej równoległej e, rzeczywistości. Ma pan jakąś radę dla nas, którzy, no powiedzmy, nie są biegli i gdzieś tam się po drodze pogubili, pewnie takich jest wielu. Gdzie my mamy szukać prawdy, rozwiązań, kogo słuchać, na czym bazować? Słuchajmy uznanych ekspertów, słuchajmy e, osób, które, e, które mają ogromne doświadczenie w tej materii. W szczególności e, myślę, że tutaj e, cenne jest zdanie byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego profesora Safsiana, profesora Biernata, pana sędziego, e, e, pani Sędzie Łętowskiej. To są osoby, które nieraz pokazywały, że potrafią dokonać prawidłowej oceny prawnej, a pan Święczkowski po prostu gra jakąś rolę rozpisaną przez obóz polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Panie sędzio, bardzo dziękuję za rozmowę. Sędzia Bartłomiej Przymusiński z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo. Spórka programu.